Rozdział siódmy Izajasz mówi za Pana, że podda swe plecy chłoszczącym i nie ukryje twarzy przed zniewagami i opluciem. Mesjasz nie dozna wstydu. Porównaj z rozdziałem pięćdziesiątym Izajasza. Tak mówi Pan. Czyż odprawiłem Was lub odtrąciłem na zawsze? Gdzież jest list rozwodowy Waszej Matki? Do kogo was oddaliłem? Któremu z moich wierzycieli was zaprzedałem? Komu was sprzedałem? Oto sami sprzedaliście się za wasze nieprawości. Z powodu waszych występków odprawiona jest wasza matka. Dlatego, gdy przyszedłem, nie było nikogo. Gdy wołałem, nikt nie odpowiadał. Domu Izraela, czyż nazbyt krótka jest moja ręka, że nie może wybawić lub nie mam mocy, aby ocalić? Oto na mój rozkaz wysycha morze, rzeki zamieniają się w pustynie, ich ryby cuchną na skutek braku wody i giną z pragnienia. Przyodziewam kirem niebiosa i szatę pokutną czynię ich odzieniem. Pan Bóg obdarzył mnie językiem ludzi uczonych, abym wiedział, jak przemawiać do Ciebie w potrzebie, gdy jesteś znużony domu Izraela. Co rano pobudza On moje ucho, abym słuchał jak uczniowie. Pan Bóg otworzył moje uszy, a ja się nie oparłem, ani się nie cofnąłem. Dałem swe plecy chłoszczącym, a policzki tym, którzy wyrywali mi włosy z brody. Nie kryłem mej twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg będzie mnie wspomagał, dlatego będę nieczuły na obelgi. Uczyniłem więc moją twarz niczym głaz i wiem, że nie doznam wstydu. Blisko jest Pan i przyznaje mi On słuszność. Kto będzie spierał się ze mną? Niech wystąpi ze mną. Kto jest moim przeciwnikiem? Niech podejdzie do mnie, a porażę go mocą mojego słowa. Pan Bóg mnie wspomoże. I wszyscy, którzy mnie potępią Zniszczeją niczym odzienie Jedzone przez mole Czyż jest pośród was ktoś Kto czci Pana i jest posłuszny Słowu Jego sługi A chodzi w ciemności i nie ma światła Oto wy wszyscy Którzy rozniecacie ogień I otaczacie się strzałami ognistymi Wejdźcie w żar ognia waszego Między strzały ogniste, któreście rozpalili Z mojej ręki Przyjdzie to na Was. Będziecie powaleni w żałości.